Rozdział 24. Poduszkowiec płynął bezdźwięcznie przez zimny mrok. Plama przyćmionego światła, jedyna w głębokiej margrateańskiej nocy. Leciał jak strzała. Stary człowiek był pogrążony we własnych myślach i kiedy Artur wielokrotnie próbował wciągnąć go w rozmowę, odpowiadał jedynie pytaniem, czy jest mu wygodnie i na tym poprzestawał. Artur próbował oszacować prędkość, z jaką się poruszali, jednak otaczająca ich ciemność była nieprzenikniona i brakowało mu jakiegokolwiek punktu odniesienia. Wrażenie ruchu było tak delikatne, że Artur chwilami miał złudzenie, że stoją w miejscu. Potem w wielkim oddaleniu pojawił się maleńki punkcik światła, który w ciągu kilku sekund tak się rozrósł, że Artur pojął, iż zbliża się do nich z gigantyczną prędkością. Próbował ustalić, co to za pojazd i, choć badawczo się przyglądał, nie potrafił rozpoznać żadnego określonego kształtu. Naraz westchnął z niepokoju, gdyż poduszkowiec ostro zanurkował i wszedł na kurs kolizyjny. Pojazd z sprzeciwka musiał lecieć z niewiarygodną szybkością. Artur nie zdążył nawet zaczerpnąć powietrza, gdy było po wszystkim. Następną rzeczą, jaką sobie uświadomił, były obłąkane srebrzyste smugi, otaczające ich ze wszystkich stron. Obejrzał się szybko za siebie i zobaczył, że w oddali znika mały czarny punkt. Potrzebował kilkunastu sekund, by uprzytomnić sobie, co się stało. Zrozumiał, że wpadli do tunelu. To oni pędzili z szaleńczą prędkością, a nie ów poblask, będący dziurą w powierzchni planety wylotem tunelu. Obłąkane, srebrzyste smugi to były ściany. Musieli pędzić z szybkością kilkuset kilometrów na godzinę. Przerażony Artur zacisnął powieki. Po pewnym czasie nie próbował ocenić jakim poczuł, że nieco zwalniają. Chwilę później że przechodzą do łagodnego hamowania. Otworzył oczy. W dalszym ciągu lecieli przez srebrzysty korytarz, klucząc w gąszczu krzyżujących się i zbiegających odnóg, przypominających system króliczych jam. Gdy wreszcie się zatrzymali, znajdowali się w niewielkim, zwieńczonym kopułą pomieszczeniu ze stali. Wbiegało do niego mnóstwo tuneli, a po przeciwnej stronie widać było ogromny krąg irytującego światła. Irytowało, gdyż robiło psikusa oczom. Nie można było skupić na nim wzroku, ani stwierdzić, czy jest daleko, czy blisko. Artur uznał całkiem błędnie, że widzi ultrafiolet. Slarty Bartfast odwrócił się i patrzył na Artura poważnymi, starymi oczami. Ziemianinie, jesteśmy głęboko w sercu Margratei, oznajmił. Skąd pan wie, że jestem z ziemi? Wszystko zrozumiesz. No, powiedzmy, będziesz wiedział nieco więcej niż teraz. Powinienem ci też może ostrzec, że pomieszczenie, do którego zaraz wlecimy, właściwie nie znajduje się wewnątrz naszej planety. Jest na to nieco <śmiech> za duże. Za chwilę przekroczymy bramę do wycinka hiperprzestrzeni. Może to tobą wstrząsnąć. Artur wydał z siebie kilka nerwowych dźwięków. Sam zawsze mam niezłego stracha. Trzymaj się! Rzucił Slarty Bartfast, ale nie zabrzmiało to uspokajająco. Dotknął sensora. Poduszkowiec wystrzelił naprzód, prosto w krąg światła, a Artur nagle dość jasno pojął jak wygląda nieskończoność. W rzeczywistości nie była to wcale nieskończoność. Prawdziwa nieskończoność wygląda mdło i nieciekawie. Nieskończoność widzi się patrząc na nocne niebo. Wszystkie odległości są niepojęte, a zatem tracą znaczenie. Pomieszczenie, do którego wleciał poduszkowiec, można by określić każdym słowem poza nieskończone. Było po prostu bardzo, ale to bardzo duże. Tak duże, że dawało znacznie lepsze wyobrażenie o nieskończoności niż ona sama. Nerwy Artura zaczęły podrygiwać i zakręciło mu się w głowie. Zauważył bowiem, że mimo ogromnej prędkości poduszkowca, a leciał na pewno bardzo szybko, wiszą pozornie w miejscu. Choć bramę, przez którą wlecieli, Pozostawili za sobą jako ledwie widoczne kółeczko w słabo świecącej ścianie. Ściana. Ściana urągała najfantastyczniejszym wyobrażeniom, sprowadzała je na manowce i doprowadzała do absurdu. Była tak porażająco olbrzymia i wysoka, że jej górna krawędź, bok i dół znikały poza zasięgiem wzroku. Sam zawrót głowy, który powodowała, mógł człowieka zabić. Sprawiała wrażenie całkiem płaskiej i trzeba by mieć najczulsze czujniki laserowe, by stwierdzić, że wznosząc się pozornie w nieskończoność, zapadając w przepaść bez dna i rozprzestrzeniając bez końca na boki, także się zakrzywia. W odległości trzynastu sekund świetlnych natykała się na samą siebie. Mówiąc innymi słowami, Ściana była wewnętrzną stroną kuli o średnicy niecałych pięciu milionów kilometrów, zalanej światłem wymykającym się wszelkiemu wyobrażeniu. Witaj, rzekł Slarty Bartfast, podczas gdy maleńki punkcik, którym zdawał się poduszkowiec, w pozornym bezruchu wpełzał dalej z potrójną prędkością dźwięku do szaleńczo olbrzymiego pomieszczenia. Witaj, w naszej hali montażowej. Artur rozglądał się wokół, równocześnie zachwycony i przerażony. W odległościach, których nie umiał ani ocenić, ani nawet zgadnąć, umieszczone były szeregami dziwne urządzenia dźwigowe. Delikatne twory z metalu i światła, wiszące nad zarysami zawieszonych w przestrzeni kulistych konstrukcji. Tu budujemy większość planet, powiedział Slarty Bartfast. Czy to znaczy... Artur próbował znaleźć odpowiednie słowa. Czy to znaczy, że znów ruszacie z produkcją? Nie, zostaliśmy obudzeni, by wykonać całkiem szczególne zamówienie dla całkiem szczególnych klientów z innej czasoprzestrzeni. Może cię to zaciekawi. Spójrz tam, w głębi, dokładnie na wprost. Artur powiódł wzrokiem za palcem Starego, aż zauważył unoszący się kulisty kształt. Była to jedyna konstrukcja, nad którą pracowano, choć trudno było konkretnie powiedzieć skąd bierze się takie wrażenie. W tej samej sekundzie kulistą konstrukcję wypełnił błysk światła i wyraźnie uwypuklił znajdujące się na jej powierzchni płasko rzeźby. Artur znał te kontury. Owe toporne, kleksowate formy były mu tak samo dobrze znane jak kontury pewnych słów. Stanowiły część podstawowego wyposażenia jego umysłu. Przez kilka chwil siedział i milczał przytłoczony. Przez głowę pędziły mu obrazy i szukały miejsca, w którym mogłyby się osiedlić i zacząć mieć sens. Jedna część mózgu mówiła mu, że doskonale zna to, co widzi i wie, co przedstawiają kontury. Inna zaś całkiem rozsądnie wzbraniała się przed zaakceptowaniem faktów i odmawiała wzięcia na siebie odpowiedzialności za kontynuację myślenia w zaproponowanym kierunku. Znów błysnęło światło i rozwiało wszelkie wątpliwości. Ziemia, wyszeptał Artur. No tak, powiedzmy model numer dwa, stwierdził Slarty Bartfast wesoło. Robimy kopię według oryginalnych planów. Na chwilę zapanowała cisza. Czy chce pan powiedzieć, odezwał się Artur powoli i z rozwagą, że zbudowaliście także pierwszą ziemię? <śmiech> Jasne. Byłeś kiedyś w... Zaraz, zaraz, jak to się nazywało w... w Norwegii? Nie, nigdy. Ha, szkoda, zmartwił się Slarty Bartfast. Zrobiłem ją osobiście. Oczywiście nie tylko ją, ale za nią dostałem nagrodę, wiesz? Ha, wspaniale poszatkowana linia brzegowa. Byłem okropnie zły, gdy usłyszałem, że została zniszczona. Był pan zły? Tak, jeszcze pięć minut i nie byłoby to istotne. Straszna klapa. Co? Myszy były wściekłe. Myszy były wściekłe? O tak, zapewnił łagodnie stary. Myślę, że psy i koty też. Tak samo dziobaki, lecz... No, na pewno. Ale to nie one płaciły. Słuchaj pan, czy oszczędzę panu dużo czasu, jeśli się teraz po prostu poddam i zwariuję? Przez chwilę w poduszkowcu panowało pełne zakłopotania milczenie. W końcu stary cierpliwie spróbował wszystko wytłumaczyć. Ziemianinie, planeta, na której żyłeś, była zamówiona, zapłacona i rządzona wyłącznie przez myszy. Została zniszczona pięć minut przed spełnieniem celu, dla którego ją zbudowano i musimy zbudować nową. Tylko jedno słowo utkwiło Arturowi w pamięci. – Myszy? Tak jest, ziemianinie. – Dobra, przepraszam. Czy obaj mówimy o tych małych, futrzastych tworach zafiksowanych na ser, na widok których w sitcomach z wczesnych lat sześćdziesiątych kobiety wskakują z krzykiem na stoły? Slarty Bartfast kaszlnął uprzejmie. – No, wiesz... <try> Czasem trudno mi podążać za tym, co mówisz. Nie zapominaj, że spałem pięć milionów lat we wnętrzu Margratei i niewiele wiem o sitcomach z wczesnych lat sześćdziesiątych. Stworzenia, które były na Ziemi znane jako białe myszy, są niezupełnie tym, na co wyglądają – jest to jedynie projekcja niewypowiedzianie hiperinteligentnych, panwymiarowych istot w naszą czasoprzestrzeń. Wygłupy z serem i piskiem to kamuflaż. Stary zamilkł, potem współczująco zmarszczył czoło i ciągnął: Obawiam się, że używali was jako królików doświadczalnych. Artur chwilę nad tym pomyślał i twarz mu się rozjaśniła. O, nie, nie. Ja, ja już wiem, na czym polega nieporozumienie. Nie, nie, nie. Niech pan uważa. W rzeczywistości to my robiliśmy eksperymenty z nimi. Były często wykorzystywane do badań. Odruchy warunkowe, Pawłow, te sprawy. Poddawano je wszystkim możliwym testom. Uczyły się naciskać dzwonki, biegać po labiryntach i, i wielu innych umiejętności. I w ten sposób można było odkryć mechanizmy uczenia się. Z obserwacji ich zachowań ludzie dowiadywali się najrozmaitszych rzeczy o sobie. Artur ucichł. Cóż za wyrafinowanie. Slarty Bartfast był zachwycony. Po prostu godne podziwu. Co? Jak mógłbym bardziej ukryć prawdziwą naturę i lepiej kierować waszym myśleniem? Nagle źle pobiec w labiryncie, zjeść nie ten kawałek sera, nieoczekiwanie zdechnąć na wściekliznę. No, gdy się to odpowiednio przeprowadzi, efekt może być niezwykły. Zrobił efekciarską pauzę. Widzisz, Ziemiaku, to naprawdę wybitnie sprytne, hiperinteligentne, panwymiarowe istoty. Wasza planeta z jej mieszkańcami była macierzą organicznego komputera, prowadzącego dziesięciomilionletni program naukowo-badawczy. Zaraz ci wszystko opowiem. Potrzebujemy na to jednak trochę czasu. Na brak czasu ostatnio nie narzekam, powiedział Artur słabym głosem.